Toronto, Polski Radio w Kanadzie, nadajemy w paśmie FM 100.7 od poniedziałku do piątku, od 11 do 12 w południe, niedzielę od 17 do 20. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnej audycji Radia Polonia Toronto. Przy mikrofonach Krystyna i Ryszard Piotrowscy mamy środę 6 lipca imieniny Łucji i Dominiki z życzeniami wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantek specjalna muzyczna dedykacja od Radia Polonia Toronto. Pogody w Radiu Polonia Toronto. Dzień dobry, witam wszystkich radio słuchaczy. W środę 6 lipca, proszę Państwa, bieżący miesiąc oprócz długich, skwarnych dni i krótkich nocy przynosi również gwałtowne burze i deszcze, które właśnie spodziewane są dzisiaj w ciągu dnia w 30%. Po porannym słońcu nie pozostało śladu, a niebo pokrywa gruba warstwa chmur. To skutek frontu atmosferycznego, który przemieszcza się do nas z północnego zachodu. A który pod, pod wieczór będzie poza nami, kierując się na wschód, a do nas wróci słońce i będzie troszkę chłodniej, w każdym razie wilgotność powietrza będzie niższa, a od piątku włącznie z nadchodzącym weekendem czekają nas kwarne, słoneczne dni, ale w końcu mamy lipiec najgorętszy z letnich miesięcy, a na razie pochmurno, gorąco, wilgotno i gdzie niegdzie wystąpi już przelotne deszcze. Aktualnie jest 24 stopnie, lecz z wilgotnością powietrza, która wynosi 65%. Odczuwamy 30 stopni Celsjusza. Wieje północno-zachodni wiatr z prędkością 17 km na godzinę. Ciśnienie powietrza w normie z tendencją do spadku. Współczynnik promieniowania ultrafioletowego będzie dzisiaj wysoki 7, a najaktywniejszy o 13.22. Na termometrach w ciągu dnia 27 stopni Lecz z wilgotnością powietrza będziemy odczuwać powyżej 30 stopni. W wieczu spadek temperatury do 24 stopni, a nocą do 17. Dzisiaj słońce wzeszło o 5.43, a zajdzie o 21.02. Dzień będzie trwać 15 godzin i 19 minut. Jutro w czwartek powrót słońca dzięki dominującej masie wysokiego ciśnienia. Rano 19 stopni. W ciągu dnia termometry wskażą 26 stopni, wilgotnością powietrza będziemy odczuwać około 29 stopni. Słońce wzejdzie o 7:54, a zajdzie o 21:02. Dzień będzie trwał 15 godzin i 18 minut. Proszę Państwa, i jeszcze przysłowie ludowe: gdy w kanikułę, czyli w najbardziej upalny okres lata, pogoda panuje, piękną jesień rokuje, i to już wszystko. Życzę Państwu miłego dnia. Barbara Górycka, Radio Polonia, Toronto. Twoja reklama w Radiu Polonia. Zwiększ skuteczność swojej działalności. Docieramy bezpośrednio do słuchacza. Reklama w Radiu Polonia to pewna recepta na sukces. Dzwonisz teraz. 416 938 71 41. 416 938 71 41. Bob and family are landing tomorrow. It'll take him a while to settle. It's all taken care of. What about his credit card? He'll apply for one as soon as he arrives. Without credit history? Without credit history. And a bank account? Whenever he wants it. You took care of everything? The Scotiabank Start Right program did. The Scotiabank Start Right program offers total solutions in one package, making settling easier, especially for newcomers who've been here less than three years. Start right here. Find the Scotiabank branch or visit scotiabank.com slash start right. Firma Polimex zaprasza na wycieczkę do Polski w dniach od 1 do 15 sierpnia. Wycieczka na Wesoło z Jasiem Górą przez całą Polskę od Morza do Tatr. Uwaga, pozostało już tylko kilka miejsc. Po informacji rezerwacji proszę dzwonić do biur Polimexu. Telefon w Toronto 416 537 0000. 416 537 0000. Henryk Kacprzak, agent sprzedaży nieruchomości Saturn Group Summit, członek Commercial Division Toronto Real Estate Board. Od 25 lat pomaga sukcesem swoim klientom w transakcjach nieruchomościami. Duże doświadczenie, rzetelna wiedza i etyka zawodowa. Setki sprzedanych domów i biznesów. Sprzedaż wielomilionowych, komercyjnych i przemysłowych budynków. Współpraca ze sprawdzonym zespołem ekspertów z zakresu prawa, finansowania i podatków. Henryk Kasprzak udziela porad i pomaga wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Zawsze proteguje i broni interesów swoich klientów. Nie zrobisz błędu idąc za doświadczeniem. Zwoń z pełnym zaufaniem na numer 416 4590. Hi, Pat Finelli here kicking off our Pizza Pizza Peel and Reveal promotion. Walk into any Pizza Pizza for lunch, dinner or snack. Grab a hot and fresh slice like our new Chipotle pulled pork or tropical Hawaiian. Then Peel and Reveal for your chance to win. A Harley Davidson from Jaycox. 55-inch LG Cinema 3D TVs, Napoleon barbecue grills, Norco mountain bikes, and more. We love, we love him, pizza, pizza. Here's the summer fun at Pizza Pizza.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 Radio Polonia Toronto. Słuchajcie nas w każdą niedzielę w paśmie FM 100.7 od 17 do 20. Wydarzenia i komentarze w Polskim Radiu. Raport o stanie świata to autorski wybór najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych minionego tygodnia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, Polskie Radio Warszawa. Raport o stanie świata. Coraz więcej polityków i ekspertów światowych twierdzi, że wojna z narkotykami po prostu nie ma sensu. Trwa od 40 lat, wydajemy na nią miliardy dolarów, a przy okazji tysiące ludzi tracą życie. Może czas na zmianę strategii? Raport o stanie świata, teraz porozmawiamy trochę o używkach. Sekretarz stanu Hillary Clinton właśnie obiecała zwiększenie pomocy na walkę z kartelami narkotykowymi w Ameryce Środkowej podczas wizyty w Gwatemali, Pani Clinton zapowiedziała, że dodatkowe 300 milionów dolarów trafi do rządów i armii, przede wszystkim pewnie armii tych państw. Całość tej pomocy to jest miliard 1,8 milionów dolarów. W tle takich właśnie decyzji amerykańskich coraz głośniej słychać przeciwników wojny z narkotykami, Przynajmniej w takiej wersji, w jakiej Stany Zjednoczone i ich sojusznicy prowadzą ją od 40 lat. Niedawno opublikowany raport organizacji o nazwie Światowa Komisja do Spraw Polityki Narkotykowej wzywa do legalizacji narkotyków i skoncentrowaniu się na innych działaniach, które ograniczyłyby ich spożycie. Jest ze mną Artur Domosławski, dziennikarz Tygodnika Polityka, reporter piszący między innymi o Ameryce Południowej i kartelach narkotykowych. Witam Cię. Zgadza się, dzień dobry Państwu. To jest bezprecedensowy raport, przy nim się zatrzymajmy na początek. Tak, tak. zacząłbym od takiego drobnego zniuansowania tego, co powiedziałeś. Otóż ta komisja, teraz powiem dwa słowa, kto wchodzi w jej skład, ona nie, nie wzywa do legalizacji narkotyków. Ona wzywa do przede wszystkim zmiany represyjnej polityki narkotykowej. Mówi o dekryminalizacji. Jaka jest tutaj różnica między dekryminalizacją i legalizacją? Dekryminalizacja polega na tym, że konsumpcja narkotyków nie jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem. Taką politykę na przykład prowadzi Portugalia, być może będzie czas o tym też mhm. powiedzieć. Nie oznacza to, że handel narkotykami przez grupy przestępcze jest legalne. To jest po pierwsze. Czyli przede wszystkim komisja... Przestępstwo pozostaje przestępstwem, tak, tylko no... że inaczej traktujemy... Konsumentów. Mhm. Inaczej traktujemy konsumentów. Z jednej strony postulat idzie w tą stronę, żeby traktować ich jako ludzi, których należy leczyć, a nie karać, nie zamykać w więzieniach. To po pierwsze. Po drugie, zmienia się niejako filozofia myślenia o polityce narkotykowej. Otóż punktem wyjścia, jak mi się zdaje, jest takie przeświadczenie, że Marzenie o świecie bez narkotyków, bez używek jest, jest iluzją i że polityka prowadzona w, przez ostatnich kilkadziesiąt lat doprowadziła po pierwsze do zmarnowania gigantycznych sum pieniędzy, do śmierci e, tysięcy niewinnych ludzi i złamania życia również e, ty, tysiące, jeśli nawet nie milionom ludzi, użytkowników narkotyków, czy jak się mówi potocznie płynów, którzy byli zamykani w więzieniach i no i przez to w więzieniach dalej ćpali, mieli rozbite życie ich rodziny i tak dalej, W związku z tym komisja sugeruje, ażeby jakąś istotną część pieniędzy, a na walkę z narkotykami są prze przeznaczone o olbrzymie sumy, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, żeby kierować w stronę programów leczenia, redukcji szkód, a nie zamykania w więzieniach, bo przez zamykanie w więzieniach też kosztuje ogromne pieniądze, a nie zamykania w użytkowników. Więc to jest w takich najogólniejszych e, słowach filozofia tego raportu. Powiedzmy, kto jest w tej komisji? No właśnie. W tej komisji są zarówno ludzie polityki, biznesu, jak i świata kultury. Dwóch wielkich pisarzy latynoamerykańskich. Mario Vargas Llosa, noblista z ubiegłego roku i Carlos Fuentes. Są trzej prezydenci, byli z krajów, które zawsze miały ogromny problem z narkotykami i dwa z tych krajów są krajami producenckimi, czyli były prezydent Kolumbii, Cesar Gaviria, były prezydent Meksyku Ernesto Sedillo i były prezydent Brazylii, wybitny socjolog Fernando Henrique Cardoso. Są to osoby, które jakby tworzą tą nową filozofię polityki narkotykowej i ją firmują i starają się z jednej strony przekonać polityków, żeby zmienili swoje działanie w tej sprawie, nie rehabilitując karteli narkotykowych, a zarazem próbują... Politykom urzędującym jest bardzo trudno wyjść do społeczeństw i powiedzieć słuchajcie ludzie, ta polityka jest nieskuteczna, raczej leczmy użytkowników, mniej pieniędzy przekazujmy na, na, na represję. Ponieważ wydaje się, że i politycy mają taką świadomość, że społeczeństwa mają dość konserwatywne stanowisko w tej sprawie. Cała nasza kultura, proszę spojrzeć, nie wiem, na, na filmy amerykańskie gdzie są źli i dobrzy, zawsze gdzieś te narkotyki są w tle albo są głównym bohaterem, i to jest ten rozsadnik zła. Tylko że być może, że źródło jest gdzie indziej, prawda? Że można, tutaj, że... jest, tutaj jest taka bardzo cienka, czerwona linia, którą łatwo przekroczyć, prawda? Bo, no bo z jednej strony mówisz o tym, jak marnowane jest życie ludzi, którzy trafiają do więzienia ze względu na narkotyki. No ktoś może powiedzieć, jakby nie ćpali, to by nie, to nie, nie byliby w więzieniu. To zadam proste, Ci pytanie. Dla, dlaczego, dlaczego nie każe się alkoholików? No tak. O, I oczywiście wchodzimy w zupełnie inną rozmowę. Ja myślę, że to tematy, w którym gdzieś tam zahaczamy o moralność tak. leczenia ludzi, którzy sami wybierają swój los. No bo w którymś momencie, oczywiście nie mówimy o dzieciach, ale jeżeli mówimy o dorosłych, mhm. to pewnie gdzieś pojawia się wolna wola i, i to też należy brać pod uwagę. Ale wróćmy do polityki na moment. Mhm. To jest rzeczywiście grupa ludzi, która e, wykracza poza takie wąskie ramy. To nie są lewicowcy, to nie są prawicowcy, tak, to, to nie jest. są sami artyści, to nie mhm. są sami politycy i tak dalej, i tak dalej. To są pragmatycy. To są pragmatycy ludzie, którzy sami doświadczyli tego, żyli w tym środowisku, w większości w tych krajach, w których ten problem najostrzej występuje. Tak jest. I doświadczyli również skutków amerykańskiej polityki. Tak. Amerykanie po tym raporcie zareagowali bardzo negatywnie. Powiedzieli, że to że nie ma mowy. Prezydent Obama, który na, na początku swojej kadencji wydawało się miał taki bardziej, powiedziałbym, liberalny, jeżeli to słowo pasuje, stosunek tak. do całej sprawy, mocno się sprzeciwił temu i, i teraz widzimy, co robi Hillary Clinton. Są tu dwa elementy, wydaje mi się, że z jednej strony, rzeczywiście jest tak jak mówisz, pierwsze reakcje były może nie stanowczo negatywne, ale więcej niż sceptyczne. Wydaje mi się, że z jednej strony mamy tutaj do czynienia z problemem politycznym. Otóż politykowi, takiemu jak Obama, kto zna politykę amerykańską, wie, jak ogromną rolę odgrywają w polityce amerykańskiej lobby. Ponieważ z polityką narkotykową są związane rozmaite gałęzie przemysłu. Otóż z jednej strony, gdyby zmienić politykę narkotykową, ta zmiana uderzyłaby na przykład w lobby producentów substancji chemicznych, które są używane do fumigacji, plantacji koki w Kolumbii lobby producentów broni. Miałem taką okazję przeprowadzać wywiad z Fernando Henrique Cardoso po ogłoszeniu tego raportu. I on podaje taki przykład. Przy granicy meksykańsko-amerykańskiej jest około 10 tysięcy sklepów sprzedających broń. W tych sklepach po stronie amerykańskiej zaopatrują się Kartele narkotykowe z Meksyku, szmuglują tę broń przez granicę. W ten cały proceder oczywiście są uwikłane służby graniczne amerykańskie, bo bez inaczej, ty... byś nie bez... może, inaczej tak? być nie może. W związku z tym wydaje mi się, że Przerzucanie się, tak jak właśnie to między politykami często jest właśnie, że drobnymi argumentami nie zaprowadzi nas do donikąd. Znaczy, tu są potrzebne wysiłki, które będą zarówno wychodziły ze strony rządów krajów, które produkują narkotyki, jak i ze strony Stanów Zjednoczonych, które są największym odbiorcą, największym rynkiem konsumpcji i tutaj musimy poczekać na polityka który będzie miał odwagę zadrzeć z lobby, która produkuje broń, która produkuje te substancje chemiczne, który będzie, będzie potrafił zadrzeć z, z DEA, czyli z tą wielką agencją, która pochłania gigantyczne pieniądze i która jest lobby sama dla siebie do, do, do walki z narkotykami i tak dalej. Ale chcę powiedzieć jeszcze o, z kolei o pozytywnym aspekcie, jaki obserwujemy w Stanach Zjednoczonych też od kilku lat. Otóż z jednej strony mamy to twarde stanowisko Waszyngtonu i establishmentu waszyngtońskiego, a z drugiej strony już w 15 stanach, to nie jest dużo, ale to już jest coś, to już nie jest nic. W 15 stanach zalegalizowano marihuanę do celów medycznych. Z praktyki wiadomo, że osoby, które tę marihuanę do celów medycznych kupują, nie zawsze potrzebują jej do celów medycznych. A w dwóch stanach w Connecticut i w Kalifornii zdekryminalizowano, nie zalegalizowano, tylko zdekryminalizowano posiadanie i konsumpcję niewielkiej ilości tego narkotyku. A zatem widzimy, że również w samych Stanach Zjednoczonych dociera do świadomości i polityków lokalnych, i tych społeczności lokalnych, bo ci politycy by niczego nie zrobili wbrew tym społecznościom, że ta polityka jest błędna. Powiedzmy, że ma dużo więcej minusów niż plusów. Dobrze. Czy rzeczywiście polityka amerykańska, polityka siły, polityka, która polega na tym, że będziemy... Młotkowali kartele, bombardowali laboratoria, zamykali ludzi, którzy handlują, zamykali kartele, rozbijali je i zamykali również ludzi, którzy handlują w naszym kraju. Czy ta polityka jest absolutnie niesłuszna i absolutnie nie zdała egzaminu? Czasami podaje się przykład Kolumbii jako kraju, który... Udało się jakoś opanować. Oczywiście nie do końca, oczywiście z błędami i tak dalej, i, z, i ze skutkami ubocznymi. No, wydaje, mi się, wydaje mi się, że przykład Kolumbii jako sukcesu jest jakąś szkodliwą mitologią. E, e, mam wrażenie, że w, bo tutaj są pomieszane różne rzeczy w, na scenie politycznej kolumbijskiej. Z jednej strony jest ten długoletni, który trwa wiele dziesięcioleci, konflikt zbrojny, w którym uczestniczy państwo, armia, no, finansowany politycy, przez narkotyki. z każdej i paramilitares. I wszędzie, wszędzie tutaj są pieniądze z, z narkotyków i Amerykanie wydali gigantyczne pieniądze, ażeby niszczyć plantacje koki. Powierzchnia tych plantacji w ostatnich latach wzrosła. Podobnie wszelkie dane które są zwykle danymi oczywiście szacunkowymi na temat, na temat produkcji tego narkotyku, też wskazują na to, że wzrosły. Czyli warto by na to spojrzeć właśnie też tak trochę pozaideologicznie, tak jak ta komisja. To znaczy jakby niezależnie od tego, czy uważamy, że to jest moralne czy niemoralne zażywać narkotyki, yy, mamy twarde dane. Wydajemy pieniądze, powierzchnie uprawy kokainy rosną. Wydajemy pieniądze, produkcja rośnie. Czyli być może spróbujmy innej polityki. Ja myślę też, że w wypowiedziach tych ludzi, polityków, ludzi kultury i biznesmenów, którzy są w tej komisji i proponują inną politykę, tam nie ma czegoś w rodzaju entuzjazmu dla, dla konsumpcji narkotyków. Przeciwnie, oczywiście oni podkreślają, że narkotyki są szkodliwe, niosą wiele zła. Natomiast ta polityka z, zwalczania ich niesie tyle samo, albo być może czasami jeszcze więcej zła. W związku z tym spróbujmy czegoś innego. Ja wyczuwam w ich wypowiedziach i w ich tekstach, z jednej strony krytyczny stosunek do obecnej polityki, ale też wielki znak zapytania na temat tego, jak będzie wyglądał świat, jeśli tę politykę zmienimy. No właśnie, to jest jakby zasadnicze pytanie, które powinniśmy zadać i przynajmniej moment jemu poświęcić. Bo wiemy, jak wygląda rzeczywistość, mhm. widzimy, co się dzieje w Meksyku. I widzimy, stoimy przed wielką niewiadomością. Tak? Jeśli... I, i, I właśnie, stoimy przed wielką e, niewiadomą. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie mogą być skutki Zdekryminalizowania, jeśli nie zalegalizowania, tak. to zdekryminalizowania narkotykowych. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego że są dobre przykłady, bo powiedzmy 10 lat temu, gdybyśmy prowadzili tę dyskusję, ta strona, która proponuje zmianę polityki narkotykowej byłaby w o wiele słabszej sytuacji, ponieważ nie miała żadnych argumentów empirycznych. Otóż dzisiaj takie argumenty są i to jest przykład przede wszystkim Portugalii, również kilku innych krajów europejskich, między innymi Holandii, Szwajcarii, ale ten przykład portugalski jest taki wzorcowy. Otóż Portugalia 10 lat temu, czyli nie rok, nie dwa lata temu, tylko już, to już jest dekada, zdekryminalizowała posiadanie i konsumpcję narkotyków. Jest ustawa, która mówi... Wszystkich? Wszystkich. Tam nie ma rozróżnienia na twarde i miękkie narkotyki. Oni mają do tego swoje i pragmatyczne, i naukowe uzasadnienia. Nie wiem, czy mamy czas to tłumaczyć. W każdym razie nie ma rozróżnienia na twardą kokainę i heroinę i miękką marihuanę. Ustawa określa, jaką ilość heroiny, kokainy, marihuany, ekstazy wolno mieć, żeby to nie było traktowane jako przestępstwo, jako handel, tylko jako posiadanie na własny użytek. I nie jest to przestępstwo kryminalne, jest to wykroczenie. Człowiek zatrzymany przez policję z taką niewielką ilością, spisuje się dane kogoś takiego, ale nie zatrzymuje się go w żadnym areszcie, puszcza się go wolno do domu, ma obowiązek zgłosić się do czegoś, co się nazywa komisją, wolnym tłumaczeniem do spraw zręcania. Ta komisja niby ma pełnić funkcję takiego parasądu, ale de facto nie jest sądem. To jest spotkanie no, w takim pomieszczeniu, w jakim siedzimy teraz tutaj, przy stole, w warunkach takich, bym powiedział, nadpółfamiliarnych. Urzędnik państwowy, który zna się na rzeczy... Prowadzi rozmowę z takim delikwentem czy delikwentką, zadaje rozmaite pytania, jak długo używa narkotyków, czy jest uzależniony, informuje o szkodliwości, sugeruje terapię, psychoterapię bądź leczenie w zależności od tego, czy to jest to okazjonalny palacz marihuany, czy długoletni użytkownik heroiny na przykład. I za pierwszym razem nic się nie dzieje przy takiej recydywie, w cudzysłowie. Taka osoba może zapłacić niewielką grzywnę, potem nieco większą grzywnę, może zostać skierowana do prac społecznych. I gdy tą politykę wprowadzano 10 lat temu, to podnoszono argumenty, że po pierwsze, Portugalia może stać się takim rajem dla narkoturystów. To się nie, nie stało. A po drugie, że skoro nie będzie konsumpcja karana, w związku z tym Ludzie, ludzie zaczną masowo spać. Otóż to, to również to się nie stało. Konsumpcja narkotyków w Portugalii w ciągu tej dekady wzrosła minimalnie, co jest trendem ogólnoeuropejskim. To znaczy w krajach, w których każe się posiadanie konsumpcję, ta konsumpcja wzrosła tak samo lub więcej. W związku z tym mamy przynajmniej taki dowód na to, że dekryminalizacja nie powoduje automatycznie wzrostu konsumpcji. Dobrze, Artur, ale czy to, to znaczy, my mamy wybór tylko taki, że albo będziemy płacić pieniądze na walkę z, z narkotykami, albo będziemy płacić pieniądze na leczenie narkomanów. I, i moje pytanie brzmi, dlaczego my Bardzo... mamy w ogóle płacić pieniądze na leczenie ich na przykład? Wiesz, bo wydaje mi się, że ludzie chorzy potrzebują pomocy. Bo ja tutaj, argu... ja, jeśli chcesz te drzwi otworzyć kluczem tylko ekonomicznym, to go nie otworzysz. Wydaje mi się, że człowiek, który jest uzależniony od narkotyków, jest człowiekiem chorym, tak jak człowiek, który nadeżywa alkoholu, jest człowiekiem chorym, wymaga leczenia, a nie represjonowania go. I, nie ma, być może, i tak być samo może, nie ma problemu z twoim zdaniem w płaceniu za kilkakrotne przeszczepy wątroby alkoholikom. Znaczy ja nie widzę takiego problemu. Znaczy, znaczy jeśli pytasz o moją opinię, mm -hmm. czy ja jestem gotów zgodzić się na to, żeby jakiś ułamek moich, moich podatków, które płacę, szły na ratowanie człowieka, który... Na własne życzenie zniszczył sobie zdrowie? Ja mówię tak, pomóżmy temu człowiekowi. Wydaje mi się, że stoimy nie tylko przed wielką zmianą polityki, ale również mentalności myślenia o społeczeństwie, o drugim. Może to brzmi idealistycznie, naiwnie, ale tak uważam. To jest bardzo dobry moment, w którym zakończymy tę rozmowę, a przynajmniej odłożymy ją na no, to, jest bardzo, to jest bardzo długa rozmowa. Artur Domosławski, dziennikarz, Dziękuję bardzo. tygodnika polityka, reporter. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Raport o stanie świata. Radio Polonia. Tylko dla Ciebie. Zawsze dla Ciebie. Radio Polonia. Słuchają Państwo codziennej audycji Radia Polonia Toronto. Piosenka Teściowo Droga w wykonaniu Magdy Niewińskiej to muzyczna dedykacja dla pani Teresy Spychalskiej. Piosenkę przesyła Dominika. Który przygotował i przedstawi Marek Proszek. Proces w sprawie grudnia 70 ruszył od nowa, ale bez generała Wojciecha Jaruzelskiego. Rośnie poziom wody w rzekach na południu kraju, ale na razie zagrożenia powodziowego nie ma. Znów mogą być kłopoty z ruchem lotniczym w Europie. Z Wybuchem grozi największy islandzki wulkan. Cztery osoby usłyszały dziś akt oskarżenia sprawa piątej. Generała Wojciecha Jaruzelskiego została wyłączona do odrębnego postępowania. Przed warszawskim sądem ruszył ponowny proces w sprawie grudnia 70. W sądzie była Ksenia Maćczak. Decyzja co do procesu samego generała Wojciecha Jaruzelskiego, wyłączonego z głównej sprawy, zapadnie w osobnym trybie na innym posiedzeniu. Co do pozostałych oskarżonych, prokurator Bogdan Szagda odczytał dziś akt oskarżenia. Poprzez swoje działania, które polegały na wydawaniu i zelagowaniu poleceń i nadzorowaniu tych poleceń, sprowadzili i doprowadzili do tego z pełną świadomością, że śmierć poniosły osoby demonstrujące w Gdańsku, Gdyni, eblongu i Szczecinie w grudniu 70 roku. Oskarżeni do winy się nie przyznają, ale wyjaśnienia złożą już na następnej rozprawie, 14 lipca, co do wyłączenia sprawy generała Wojciecha Jaruzelskiego z takiej decyzji Sądu Radości nie kryła obrońca generała mecenas Irena Łozińska. Jak podkreślała generał jest bardzo chory, a oskarżony ma prawo do uczestnictwa osobiście. Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i obrońcy pozostałych oskarżonych chcieli zawieszenia procesu. Jednak sąd się na to nie zgodził. O tym, że generał Wojciech Jaruzelski nie może uczestniczyć w procesie przez najbliższe 12 miesięcy zdecydowali biegli z zakładu medycyny sądowej. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ciągle pada najwięcej na południu i wschodzie kraju i właśnie tam coraz gorsza sytuacja na rzekach. Zagrożenia powodziowego nie ma, ale w kilku miejscach przekroczony jest stan alarmowy. Tak jest na przykład na Bobrzy w Podkieleckim Słowiku. Jest przekroczony stan alarmowy, ale w ciągu ostatnich dwóch godzin woda spadła o 13 centymetrów, także jeszcze chwila i, i wejść do stanu ostrzegawczego, także nie powinno być żadnych problemów. Mówi Jerzy Szelą z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach. Stan alarmowy przekroczyła też rzeka Koprzywianka koło Sandomierza. Stanisław Szynalik z Centrum w Rzeszowie zapewnia, że powódź nam nie grozi, ale lokalne podtopienia mogą występować. Ja nie wykluczam, że pojawią się lokalne przekroczenia stanów oszczegawczych, ale one nie spowodują zagrożenia powodziowego. Musimy mieć to na względzie, to, że była trochę susza, że te wody gruntowe się obniżyły, że jest naturalna retencja, że dużo deszczu przyjęła jeszcze gleba. Powody do optymizmu dają także prognozy. Już w nocy ma padać nieco mniej. Mamy kolejną, piątą już jednostkę specjalną w polskiej armii. Jednostka Agat powstała w Gliwicach, zajęła miejsce stacjonującej w tym mieście żandarmerii wojskowej. Jest czas dla wojsk specjalnych i teraz i w przyszłości. i Dlatego też uważam, że stworzenie jednostki wojskowej Agat to ruch w bardzo dobrym kierunku. Przekonywał podczas uroczystości powołania jednostki minister obrony Bogdan Tich, A jakie cele będzie miała jednostka Agat, wyjaśnia to podpułkownik Ryszard Jankowski. Głównym zadaniem tej jednostki będzie wsparcie kinetyczne, więc wsparcie polegające na oddziałowaniu ogniowym na przeciwnika. Wsparcie, które będzie zabezpieczało wykonywanie operacji specjalnych przez inne jednostki, nasze specjalne. Jednostka ta będzie wyposażona w cięższą, broń maszynową, przeciwpancerną, przeciwlotniczą. Pełną gotowość bojową Agat uzyska w 2014 roku. Coraz więcej wypadków. Coraz mniej ofiar. To drogowe statystyki z Niemiec. W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych była tam najniższa w historii. Wypadków było jednak wyjątkowo dużo. Życie w wypadkach straciło 3648 osób. W sumie wypadków komunikacyjnych było jednak wyjątkowo dużo. Prawie 2 miliony 400 tysięcy. To najgorszy wynik od 11 lat. Zdaniem specjalistów duża liczba wypadków nie przełożyła się na dużą liczbę zgonów dzięki coraz bezpieczniejszym samochodom. Zadziałać mogły także zaostrzone przepisy o ruchu drogowym. Statystyki pokazują też, że największe zagrożenie na drogach stwarzają kierowcy w wieku od 18 do 24 lat. Prawdopodobieństwo, że spowodują oni wypadek jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku starszych kierowców. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jest większy i bardziej niebezpieczny od wulkanów, które dymiły ostatnio. Na Islandii lada chwila może wybuchnąć Hekla. Najbardziej zaniepokojeni są farmerzy, którym poprzednie erupcje doszczętnie zniszczyły hodowlę. Ale strach padł także na pasażerów samolotów w całej Europie. W ciągu ostatnich dwóch, trzech dni zaobserwowano niezwykłe ruchy magmy. Zarejestrowało je pięć dokładnych urządzeń pomiarowych rozmieszczonych wokół wulkanu. Odczyty oznaczają, że wulkan jest gotowy do erupcji, choć nie wiadomo, czy wybuch nastąpi natychmiast. W ostatnich latach stożek wulkaniczny powiększał się, co jest dowodem gromadzenia się lawy. Wulkan Hekla jest jednym z najbardziej aktywnych na Islandii. W średniowieczu nazywano go bramą, piekieł. W ostatnim tysiącleciu wybuchał co najmniej 20 razy, ostatnio 11 lat temu. Hekla leży blisko Ejafiel, którego zeszłoroczna erupcja sparaliżowała ruch lotniczy w Europie. Rafał Motrziuk, Polskie Radio. To był serwis Tujki. A teraz pora na informacje sportowe. Michał Gąsirowski, chociaż tej chyba najważniejszej informacji, na którą czekamy, jeszcze nie masz. Nie uprzedzaj faktów, nie uprzedzaj faktów. Możesz... Powiem tak, gospodarz zimowych igrzysk w 2018 roku wybrany, ale kto nim będzie jeszcze nie wiemy, wiedzą to na razie jedynie członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Do wyłonienia gospodarza potrzebna była tylko jedna runda głosowania. kandydatów było trzech, Monachium, Anesis Francji i Piękczang z Korei Południowej. Największe szanse mieli podobno Koreańczycy, a kto wygrał? Dowiemy się. Lada moment. No ostatnia depesza Papu jest uwaga. Miasto Rybnik, aktualizacja ratingu. Już się przestraszyłem. Ale przypomnijmy, że to Rybnik nie jest jednak kandydatem. To, to, to jeszcze, to, jeszcze chwilę. Poczekamy. To, to jest Wiadomo już natomiast, że w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, tych w przyszłym roku nie wystartują polskie drużyny łuczników i łuczniczek. I panie i panowie odpadli w jednym ustępie finału Mistrzostw Świata w Turynie. A to z kolei oznacza brak kwalifikacji olimpijskiej. Panowie przegrali z Amerykanami, a panie po dramatycznej walce z ukraińkami Mecz zakończył się bowiem remisem 211 do 211 w Parażu. Ukraińki zwyciężyły 27 do 26 jednym punktem. I tym samym to one zapewniły sobie wyjazd do Londynu. No, teraz siatkówka. Sensacja wisiała w powietrzu w finałach Ligi Światowej. Kuba była o włos od wygrania meczu z Brazylią. Prowadziła już 2 do 0 w setach. Później w czwartym secie Kubańczycy mieli sześć piłek meczowych. I co? I żadnej nie wykorzystali. Brazylijczycy zdołali doprowadzić do remisu 2 do 2 i wygrali w breku. Wściekli na siebie. Są za to mistrzowi olimpijscy Amerykanie. Przegrali bowiem w meczu otwarcia 1 do 3 z Rosją. A my oczywiście czekamy na mecz naszych siatkarzy, którzy zmierzą się dziś wieczorem z Bułgarią. Siatkarki, siatkarki walczą natomiast w Pucharze Jelcyna w Ekaterynburgu. Polki już w pierwszym meczu trafiły na Brazylijki i niestety przegrały 1 do 3. Jutro zmierzą się jeszcze z Holenderkami i jeśli wygrają zapewnią sobie awans do półfinału tej imprezy. To z kolei ważna wiadomość dla fanów piłki nożnej w Polsce. Otóż grupa ITI kupiła prawa do Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej do 2015 roku. W sprawie Ligi Mistrzów niewiele się więc zmienia, ale za to meczów Ligi Europejskiej nie będzie już pokazywał Polsat. Oznacza to, że rozgrywki pokaz, pokazywane będą ponownie na platformie cyfrowej N oraz być może w telewizji TVN i TVP. I na koniec jeszcze doniesienia z Tour de France, bo tam w dzisiejszym etapie doszło do kilku kraks. Upadł między innymi faworyt tego wyścigu. Hiszpan Alberto Contador cisnął wściekły rowerem o ziemię, a później razem z kolegami z ekipy Saxo Bank musiał gonić peleton. Więcej o Tour de France jak zwykle za dwie godziny, a my ciągle czekamy. Ogłosili właśnie, czy nie ogłosili? Ogłaszają, zdaje się, że rozpoczynają ogłaszanie. Musisz Potrafimy? czytać z ruchu ust wprowadzonych. Potrafisz, bo no jeszcze nie po nie, potrafię, tak. Dobrze, to wstrzymamy się jeszcze z ogłoszenia tej informacji. Na razie może uda nam się wiadomości o pogodzie przedstawić. Radio Polonia, Toronto. 100,7 i FM. Restauracja Dominix przy 2314 Lakeshore Boulevard West w Etobicoke zaprasza od poniedziałku do piątku na śniadania od godziny 7 rano. Wjadł w jadu spisie m.in. omlet, jajka na bekonie, naleśniki, racuszki i gofry. W każdą sobotę i niedzielę open buffet do godziny 10 wieczór. Jesz ile chcesz za jedyne 8.95. Restauracja Dominix, telefon 416 504. 37758. Stan Borys w Toronto. W niedzielę 17 lipca w parku imienia Ignacego Paderewskiego odbędzie się festyn Młodzi Duchem, czyli spotkanie pokoleń i koncert z udziałem artysty Stana Borysa. Zorganizowany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, placówkę 114. Wystąpią młode gwiazdy estrady, bar i bufet obficie zaopatrzone. Do tańca grać będzie zespół Mr. System, msza polowa o godzinie 13:00. Loteria do wygrania wiele cennych Nagród bilety wstępu 15 dolarów od osoby. Parking bezpłatny. Jeśli potrzebujesz dobrej mortgage czy przefinansowanie, zwróć się do kogoś, komu możesz zaufać, na kim możesz polegać, czyli do specjalisty, a to znaczy do Tomka Spychalskiego. Jeden telefon do Tomka może zaoszczędzić Ci tysiące dolarów. Weźmiesz też udział w promocji. Zatankuj na nasz koszt. Telefon 416-995-6318. Szczegóły w bezpłatnym miesięczniku Polski Monitor. Audycje Radio Polonia Toronto można słuchać również w internecie przez 7 dni w tygodniu o różnej porze przez 24 godziny na stronie www.radiopolonia.ca. Proszę przekazać tę informację swoim bliskim i znajomym w domu, w pracy czy na wakacjach, gdziekolwiek w świecie. Radio Polonia Toronto można słuchać w internecie www.radiopolonia.ca. W kąciku finansowym doradca pożyczek hipotecznych Tomasz Spychalski. Witam serdecznie słuchaczy dla Japonia. Państwa, zgodnie z obietnicą, że będę informował Państwa o wszelkich zmianach dotyczących oprocentowania pożyczek hipotecznych, chciałem przekazać informację, że w poniedziałek, wbrew wszelkim prognozom oraz przewidywaniom analityków, Royal Bank oświadczył, że z dniem 5 lipca podnosi oprocentowanie stałe po pożyczek. Średnio oprocentowanie to poszło do góry od 1 do 2 dziesiątych procentowego. Przez to na dzień dzisiejszy w Royal Banku mus, spodziewam, musimy się spodziewać oprocentowania z tego na 5 lat na poziomie około 5%. Jak to zawsze bywa, jeżeli jeden z wielkich, większych banków podnosi procentowanie, bądź zmienia procentowanie, zaraz w ciągu kilku następnych dni reszta banków różnie również zmienia to oprocentowanie. Dzisiaj już część banków to oprocentowanie podniosła. i Trzeba się spodziewać, że w przeciągu kilku dni, bądź nawet następnych kilku godzin, większość banków to oprocentowanie również podniesie. Dlatego chciałem zachęcić wszystkie osoby, które planują coś kupić, bądź coś kupiły i mają zamknięcie w przeciągu następnych czterech miesięcy. Myślę o przefinansowaniu swojego morgiczu, bo on zbliża się, odnowieniu morgidżu, które przypada również w ciągu następnych czterech miesięcy, do dzwonienia i zagwarantowania sobie oprocentowania takiego, jaki mamy aktualnie na rynku, czyli około 3,8%. Liczy się moment wysłania aplikacji, wtedy automatycznie staje nam przypisane oprocentowanie, a umowę możemy zamknąć przez następne w ciągu następnych czterech miesięcy. Nie oznacza to ta podwyższa oprocentowania nie oznacza, że oprocentowanie to teraz będzie szło do góry. Jednak, jak to mawiają, przezorny zawsze ubezpieczony. Jeżeli zagwarantujemy sobie oprocentowanie dzisiaj, tak jakie mamy, to na pewno nie będzie ono wyższe. Jeżeli w międzyczasie jeszcze spadnie, to otrzymamy to oprocentowanie niższe. Co więcej, razem z oprocentowaniem pożyczek, z stałym oprocentowaniem pożyczek, również oprocentowanie według którego y, jesteście klienci, są kwalifikowani, również y, uległo zwiększeniu, przez co nasza zdolność kredytowa trochę się obniży. Dlatego wszystkie osoby, które są zainteresowane, mają jakieś pytania, chciałyby wyliczyć y, y, ratę, bądź o, o, sprawdzić, czy opłaca się przefinansowanie, proszę śmiało dzisiaj dzwonić, jeżeli dzisiaj wyślemy aplikację, zagwarantujemy sobie lepszą, lepszą ratę. Na koniec chciałem tylko podać swój telefon 416-995-6318. Powtarzam 416 995 6318 Zachęcam do dzwonienia, ponieważ każdy dolar się liczy. Życzę na koniec wszystkiego najlepszego, udanego popołudnia i do usłyszenia wkrótce. Mówi dla Państwa, jak zawsze, Tomasz Pychalski. Dziękuję.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 Queen Serena Travel and Tours zaprasza na niecodzienne i niezwykłe wycieczki oraz pielgrzymki. Queen Serena Travel and Tours załatwia bilety do wszystkich zakątków świata w czasy na słonecznym południu. Ubezpieczenia dla osób wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, transfery pieniędzy. Queen Serena Travel and Tour telefon 905 412 2242. bezpłatny 1800 565 3619. Kupno lub sprzedaż nieruchomości to najdroższa inwestycja. Jako doświadczony broker Real Estate zapewnię Państwu satysfakcję w każdej transakcji. Handel nieruchomościami jest od wielu lat moją specjalnością. Doświadczenie poparte solidną wiedzą pozwoli Państwu dokonać prawidłowego wyboru. Proszę telefonować z pełnym zaufaniem. Satysfakcja gwarantowana. Paweł Maślanka. 416-565-9336. 416-565-9336. Drodzy rodacy, nie wiem czy wiecie, że najlepsze na świecie są Supreme Pierogi. Produkt smaczny, niedrogi. Niech popróbują, na pewno zasmakują. Niam, niam. Serdecznie zapraszamy. Niam, niam.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 Słuchają Państwo codziennej audycji Radia Polonia Toronto. Piosenka Wrócę do tych stron w wykonaniu Andrzeja Cierniewskiego to muzyczna dedykacja dla Państwa Spychalskich. Przyjemnego pobytu w kraju klonowego liścia życzy syn Tomek z rodziną. Komunikaty i ogłoszenia polonijne. Uwaga rodzice. Master Robert Leszczyński oraz Polonijne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu informują, że pozostało kilka wolnych miejsc po 17 lipca i w sierpniu na obóz sportowy w Muskoka, czyli na wakacje w kimono. Wakacje w Kimona są okazją do integracji młodzieży z całego świata. Wszyscy uczestnicy otrzymują sportowe pamiątki, jak na przykład T-shirts, Water Battle, Inner Balance i inne. Więcej informacji na stronie www.mudokwan.ca, infolinia 905 828 1110 905 828 1110.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 do wygrania wiele cennych nagród. bilety wstępu 15 dolarów od osoby. Parking bezpłatny. Ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy o przyszłości. Pytaj o to u polskiej wróżki Helenki, która czyta z kart i z ręki. Telefon 905 275 5018. 905 275 5018. Zagłowa Deli and Restaurant przy Dixie Dandas w Myssesadze Zaprasza codziennie na smaczne domowe obiady na miejscu i na wynos Zagłowa Deli and Restaurant, telefon 905 279 9925 905 279 9925 Happy Landing Lodge to miejsce, gdzie spędzisz najpiękniejsze wakacje Cudowne zakątki nad pięknym jeziorem 12 domków dla wakacyjnych gości Uwaga, są jeszcze wolne terminy w dniach od 9 do 16 lipca Od 16 do 23 lipca I od 23 do 30 lipca Oraz od 6 do 13 sierpnia Od 13 do 20 sierpnia Od 20 do 27 sierpnia I od 27 sierpnia do 3 września Rezerwacje pod numerem telefonu 1 354 1124 Giełda pracy Potrzebne jest od zaraz recepcjonistka do Gabinetu Medycznego w Toronto. Wymagane jest doświadczenie pracy w gabinecie lekarskim, biegła znajomość języka polskiego i angielskiego, ukończony kurs na sekretarkę medyczną, znajomość obsługi komputera, zgłoszenia pod numerem telefonu 416 530 4966, 416 530 4966. Wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Krystyna i Ryszard Piotrowscy. Żegnamy Państwa do jutra do godziny 11 przed południem. ale nigdzie iść nie muszę ujdę tam tylko wejść mnie Audycji radia Polonia Toronto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 Broadcasting in over 30 languages to more than 30 cultural communities. This is 100.7. FM Toronto.